Cześć, jest 30 grudnia 2010 roku, a ja specjalnie dla was zamknąłem się w ciemnym pokoju, żeby nagrać wstęp do drugiego odcinka mojego podcastu na wagę. O, właśnie, tutaj za mną się snuje jakiś kocur, który mnie molestuje, żeby go głaskać. To jest niedopatrzenie, nie wiedziałem, że ktoś się znajduje w tym pomieszczeniu. No, trudno. To jest taki troszkę specjalny odcinek, ponadplanowy w którym chciałem odsłonić kulisy wyboru tytułu do mojego podcastu. Otóż przeprowadziliśmy z Magdą, moją żoną, krótki brainstorming, czyli burzę mózgów w poszukiwaniu odpowiedniego tytułu. I oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie nagrał tego. No ale nie bójcie się, mam autoryzację. Jest na puszczenie. Po wycięciu wielu brzydkich słów i kaszlnięć. Tak więc chciałem zaprezentować to nagranie. Ucieszę ogółu. Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą na świecie, którą to bawi. A kot właśnie wspina mi się na plecy. Ty, powiedz coś. O, tak brzmi kot. Taki ocierak. No cóż, zapraszam do wysłuchania tego nagrania. No ja to słucham. Możesz coś powiedzieć do pierwszego odcinka podcastu? Mogę? Możesz. Nie, nie, no to teraz się o nie śmielą. Ja. Co chciała nieśmiela? Nazwij go nudny. Czemu nudny? Wszyscy wtedy słuchaczą, co na nim jest. Nie, dlaczego nudny? Dziwna nazwa. No to smętny. Smętny to już jest lepsze. Mroczny. Mruczny? Mroczny? Mroczny. Nie, mroczny. Mruczny jest lepszy. No. Senny? Wieczorny. Wieczorny hmm. Nie. No. No. no, to nie takie proste. Nie, nie, mam tysiące pomysłów. Dawaj, strzelaj. Kapuśniaczek. Nie, a dlaczego? To a mus... a to, to musi coś... Nie jest ze sobą ta nazwa? No, powinna. No to Lepiec go nazwij. Czemu Lepiec? No bo intrygująco brzmi. Mm. Że co, że... No taśma klejąca. No ale lepiej, sprzedaż mi lepiej niż taśma klejąca. Plaster. jak, albo miodu, albo taki plaster. A widzisz, już są takie. I taki naklejony plaster. To może... O Boże. Kręciolek. Nie. Nie? Dlaczego nie? Będzie mi ktoś wierzyć teraz. Nieciekawy razem pisać. Właśnie, nie miałbym wątpliwości, czy to się pisze razem, czy osobno. Ale nie, bo u byś miał razem pisane. Nieważne, czy się pisze razem, czy osobno. Dlaczego? Ale to, to się chyba. Nie, bo nie, nie lubię wiem. takich nazw w... kilku członowych jak coś. To może być w kolejce. W kolejce? Ale razem pisane, w kolejce. Nie, w kolejce. Czemu nie. Czemu nie? No tak brzmi. Jak? To może na kartki. Podcast na kartki? Hmm. No to układy. Gdzie? Nie no, słowo w Ale to groźlicze chyba Nie boli mnie ostatnio. To nie ważne, Trzeba coś wyknąć. Pomruk, sieć. To mruczane już było. mruczny. Mruczny. No, kio. Nie kłam, nie kłam. Nie kłam. Albo kryzysowy, o, to jest dobry. No. Podcast kryzysowy. No w sumie. A jak jest inaczej koniec świata? No taki, no koniec świata, a jak... A inaczej. jak ten film... Armagedon. No, może Armageddon. Taki ale krytyczny jest dobry pomysł. Kryzysowy. Albo kryzysowy. No, taki zastępczy, może być, ale to nie wiem, czy nie ma zastępczego? Ale to kryzys? Jaki kryzys? Wieku średniego. No wiem, nie chciałem. Nie wiem. Kryzys gospodarczy. Właśnie o to chodzi, że to jest tyle skojarzeń, że każdy będzie patrzył inaczej na to. Ktoś będzie myślał, że o gospodarce, ktoś inny, że przeżywasz kryzys i będzie chciał, żebyś wywlekał to wszystko. W wnętrza siebie wypluwał. Nie, nie, nie. To, to swoją intymnością ble. Ble, fu Ja swoją intymność to trzymam. Schowaną. Mam taką nadzieję. <suszy> <suszy> Kryzysowy. A mroczny? Mroczny, mroczny kryzysowy. I tak wszyscy będą mówić mroczny. No o to chodzi. Nie. I będzie można poprawiać za każdym <grym> razem. Czekam, na kolejne propozycje. Balonik. Różowy. <grym> kudłaty. Ja e, To lepszy kudłaty już. Kudłaty. Nie, kudłaty. nie wiem, jak to z kudłatymi myślami albo no, żółty <grym> A co to złego? Gdyby te myśli, są niedobre. Psotny. Nie takie. jest <laughs> Irracjonalne. I nie to takie pseudointelektualne. To z błędem ortograficznym. <laughs> Pisać. Ciężko tam błąd popełnić w tym wyrazie. I napisać. I rac, i onarny. I rac, i, I, radz, no. i... <laughs> Ciężka sprawa. Windykator. <śmiech> no słowo fajne zechce. Słowo fajne. Ale mało tytular. No to może wióro. Wióro? Wióro. A czemu wióro? A czemu nie? <śmiech> Powiedz mi, czemu nie może być. Eee, to kryzysowe jest fajniejsze. Ale wiesz, to ja bym się na No, no Słucham Twoich propozycji. Jak się kryzys skończy? Zawsze jest jakiś kryzys. Jak nie? Zawsze... <coughs> kryzys w Kubie. <będzie>. No, <coughs> Albo na Kubie. Zawsze gdzieś kryzys jakiś będzie. Kryzys się nigdy nie kończy. Nie no, tak. Szalupa. Mm. Mokre. Tatnia deska ratunku. Aaaa. No. Koło ratunkowe. Brzydło. Brzydło? Nie. Fyzydzier. W ogóle może jakieś takie guzłaty brzydwa skojarzenia? Nie wiem, Ogółu u fryzjera obecnie. jeszcze w miarę. Prawda was wyzwoli. No nie. Takie pompatyczne. Kanapa. Kanapa. To brzmi zachęcająco, wejdź, usiądź, posłuchaj. dobrze brzytwa też brzmiała zachęcająca. Wejdź po uszy i słowoletnie i gardło. Jako głośnik. Trąbka. A mikrofon już ktoś ma? Nie, ale to tak dziwnie. podcast mikrofon Śrubełek. Albo wichajster. Tak nie wiem jak się pisze nigdy wichajster. Powiem sobie sprawdzić. I Google ci powie prawdę. No Szczyt. Szczyt? Szczytowy? Nie, szczyt. Bo to ma tyle znaczeń też. Ale to ma być podcast, co? Podcast Szczyt? To nie pasuje. Szczytowy albo szczytujący, to rozumiem. Albo szczytany. O, szczytany jest fajnie, tylko przeszyt. Szczyt. Szczy... Tak. Nie, to musi być taki, żeby potem była dużo pomysłów, żeby kręcić jakieś reklamówki. Głupie. darcy. Łowcy. Łowcy. Już było. Podcast przetrwania. Albo w ogóle, ostatni. Podcast w ogóle? Nie. Ostatni wiem, podcast. podcast. <grym> Można mówić, że nigdy już nie będzie żadnego innego. Tam podcast przedostatni. Tak bardziej optymistyczny. Bo autostrada. Nie, bo u nas nie ma. <grym> Właśnie. To jest też u nas nie ma. Nikt nie widział. Mroczek. Mruczek. Mrok. Mroczek. Kudłaczek. Kłaczek. Zwichrowany może być podcast. Bo są zwichrowane wzgórza. Ania z zwichrowanymi go wzgórza. No to co? Nie, Będziesz miał na Ania? Cześć, mówi Ania! Cześć, tu Angelik. A nie, jestem Angelik. Zawsze chciałam. Chciałam być kobietą. Może obojniak? Nie. Fuj. Różowy. Może gratis. Podcast gratis. Albo podcast promocja. Nie no, gratis już lepszy. Wyprzedażowy. Dla mas. Tak Ty notuj, prostu... bo później będziemy. miał A po co? Problemy. Darmowy jest dobry. Można reklamować, Czy jest darmowy. Nie zbieramy na mikrofon. Nie Ma czekamy mamy. mikrofon. Na... Żemamy, mikrofon. To by było dobre. Może duszny podcast. Dla dusz, ale taki, że też dech zapiera. Duszny. Tu Nie, darmowy jest fajny. Ja myślę, że to na razie prowadzi. Mhm. Albo na wagę. Podcast na wagę sprawdzić, jest wolna strona. No i w ten oto sposób niniejszy podcast otrzymał swoją nazwę. W drugiej części tego krótkiego odcinka chciałem zaprosić Cię na krótką improwizację muzyczno-słowną. Cóż, jest to dość dramatyczny kawałek, ale mam nadzieję, że uda Ci się jakoś go przeżyć. Teraz nowa kompozycja na żywo. Jesteście świadkami przełomowej chwili W polskim podcastingu Jesteście świadkami wydarzenia bez precedensu No cóż Niech przemówią dźwięki Bez sens na wagę Na wagę jest bez sens Bez sens na wagę Na wagę jest bez sensu <mys> Be sens na wagę Poę sens jest na wagę Spróbuj godnie żyć na sztuki Bez sensu się mierzy na wagę, bo bez sensu się inaczej nie da zmierzyć. Bez sens jest na wagę spytaj kogo chcesz, bez sens jest na wagę czy chcesz tego czy nie? Bez sens jest na wagę na wagę, na wagę, nie na sztuki bo bez sens jest na wagę. sensu mamy tutaj w brugu. Bez sens. Bez sens jest jak dupa. Całkiem powszechny, bez sens jest wszechobecny. I możesz go zmierzyć tylko na wagę. Bardzo przepraszam za ten wstrząsający utwór, ale skoro przetrwałeś go, to znaczy, że nie jest tak źle. Myślę, że w przyszłości pojawią się kolejne nie mniej wstrząsające. A może bardziej, a to w sumie na jedno wychodzi. No i to by było wszystko, co mam na dzisiaj przygotowane. Dzięki za wysłuchanie, komentujcie, trzymajcie się i udanego sylwestra i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia w przyszłym roku.